Nowiny 18 tygodnia 2015 roku, oczywiście nowiny wiki Radia, przed mikrofonem Borys Kozielski. Nie jestem nawet dzisiaj w studiu, jestem u siebie w samochodzie przed studiem, bo studio jest zamknięte, ale przez hangouta udało mi się połączyć z Wojtkiem Pędzichem w Gdańsku. Cześć Wojtku. Dzień dobry. I z Wojciechem Tadeuszem Mężykiem na Dolnym Śląsku. Dzień dobry. Właśnie, mamy dzisiaj kilka tematów związanych z, z tym, co się dzieje ostatnio w stowarzyszeniu i też w Wikipedii, Wikimedia Foundation. Ale Wikimedia Foundation musimy zostawić na przyszły tydzień, bo są zmiany struk struktury fundacji, o których szerzej opowie nam Szymon Grabarczuk, który dzisiaj nie mógł się z nami połączyć. A z tych informacji, o których będziemy mówić, to konkurs Wiki lubi przyrodę, konto uniwersalne, które już zaczęło działać na wszystkich projektach Wikimedia Foundation, konkurs Central Eastern Europe Spring, który od 2 maja będzie zajmował się edycjami Polski i Rumunii, haseł dotyczących Polski i Rumunii oraz statystyki oglądalności w kwietniu, bo już mamy maj, więc wypadałoby podsumować i to na końcu zrobimy podczas dzisiejszej audycji. Konkurs Wiki lubi przyrodę rozpoczął się 1 maja, czyli wczoraj, a tak naprawdę przygotowania do tego konkursu trwały już kilka tygodni wcześniej, Wojtku opowiedz, jak, jak się urodził ten, ten pomysł w ogóle, żeby, żeby powstał wiki lubi przyrodę. To jest, to jest następstwo wiki lubi zabytki, zdaje się. Um, tak, jest to, jest to pomysł no, w dużej mierze um, zastępujący wiki lubi zabytki, bo już troszeczkę tych zabytków um, się nafotografowaliśmy. Ciężko, ciężko w ogóle stwierdzić co to można by było dalej fotografować, bo ile razy można robić, nie wiem, zdjęcie zamku na Wawelu, tak. Wiki lubi przyrodę, koncentruje się z kolei na, na fotografowaniu okazów przyrody, pomników przyrody, coś czego, coś czego do tej pory nie fotografowaliśmy, coś co jest, że tak powiem, troszeczkę niedopieszczone. No właśnie, i, ale w dodatku on się ogranicza tylko do rejonów, które są jakoś specjalnie zaznaczone, prawda? To nie, nie dotyczy całej przyrody na całym świecie, tylko niektórych obszarów. E, tak, tak, zdecydowanie. No podejrzewam, podejrzewam, że więcej mógłby powiedzieć koordynator konkursu, Paweł Marynowski na jego temat. Ciężko, ciężko, ciężko mi przybliżyć się Coś, coś więcej, no to oczywiście, oczywiście nie, nie dzieje się to w oderwaniu od całego świata, oczywiście nasz konkurs Wikilubi Przyrodę jest częścią międzynarodowej inicjatywy Wikilow ZEF która, która zaczęła się na Ukrainie tak naprawdę, czyli zaczęła się lokalnie i wyewoluowała do skali międzynarodowej w roku 2012 w zeszłym roku już było tego 15 edycji na czterech kontynentach to było 70 tysięcy zdjęć, co, co, co właściwie daje dosyć duże pole do popisu. Na razie my włączyliśmy się do WikiLove po raz pierwszy. W zeszłym roku myśleliśmy o tym, ale rzeczywiście jeszcze w zeszłym roku Wiki lubiło zabytki. Jeszcze, jeszcze przyrody nie lubiło. No a z racji tego, że, że Wiki lubi zabytki formuła się już troszeczkę zaczęła wyczerpywać. Z racji tego, że WikiLove zyskało już jakiś tam jakiś tam status w międzynarodowym środowisku Wikimediów, no włączyliśmy się w tym roku. No ale w zeszłym roku, no, w zeszłym roku Wiki, Wiki i, lubiło też e podręczniki i, na przykład. I, i. No z tym, że to, było, to, było, to była inicjatywa nasza, lokalna Polska, a nie międzynarodowa, tak jeżeli mówimy o Wiki Lubi na skalę międzynarodową, no to Wiki w zeszłym roku międzynarodowo lubiło zabytki, no, lokalnie tak. lubiło mhm. podręczniki, lokalnie lubiło też Wildę. A, no faktycznie. E, w każdym razie ja już wziąłem udział w tym konkursie, bo zdjęcie, które miałem przygotowane podczas wyjazdu do Chobienic postanowiłem wrzucić i przy okazji przetestować, jak, jak działa właśnie strona, która umożliwia nadsyłanie zdjęć do konkursu. No i powiem, że wrażenia są jak najbardziej pozytywne, aż zaskakująco pozytywne, bo spodziewałem się, że, że będzie trudniej, ale jest dużo Dużo łatwiej niż na przykład wiki lubi zabytki e, rzucić zdjęcie. Chociaż jest pewna pułapka. Jeśli wejdzie się na stronę wiki.przyroda.pl Nie mam w tej chwili przed sobą notatek, więc nie widzę, ale w notatkach do audycji dzisiejszej oczywiście ten link będzie. E, to e, I klikniemy na prześlij zdjęcie, to pojawia się mapa i to było dla mnie takie mylące nie wiedziałem o co chodzi, dlaczego mapa się pojawia no ja wiem, że na mapie trzeba zobaczyć po prostu, czy to miejsce które fotografowaliśmy e, dokładnie no, mieści się w tych granicach e, objętych konkursem no ale przybliżyłem tą mapę i tam zresztą była instrukcja e, może niezbyt wyraźna, żeby przybliżyć maksymalnie mapę do tego miejsca, w którym, z którego pochodzi fotografia, którą chcemy załadować no i jak przybliżyłem, to tak się zastanawiałem, no dobra, no ale co dalej? No, przybliżyłem i, i nie wiedziałem, co dalej zrobić. Troszeczkę może tam wypadałoby podpowiedzieć, bo po kliknięciu na tą mapę w tym miejscu, gdzie już było zbliżona dosyć bardzo, no to przechodzi się do następnej strony i to już jest wtedy bardzo proste dalej, bo już wiadomo, jaki obszar jest objęty, już nie trzeba wyszukiwać nazwy tego obszaru, czy to jest jakiś obszar specjalny objęty specjalną ochroną, czy, czy, czy jakoś to się tam nazywa specjalistycznie. Nawet nie chcę teraz mówić, żeby nie pomylić. Wiesz, no, no to, to, to nie są, to nie, są, nie wiem, w ramach konkursu Wiki lubi przyrodę, no nie, wiadomo, że nie będziemy robili zdjęć trawnika, trawnika przed domem, to muszą być, nie wiem, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, pomniki przyrody. A no właśnie. Mhm. Więc stąd też konieczność geolokalizacji tego wszystkiego. No ale właśnie jest to bardzo fajnie z automaty Także bardzo łatwo to się wrzuca. Wystarczy potem tylko dodać jeszcze własny opis do, do tego, co jest zasugerowane. Od razu ta, ta fotografia, którą umieszczamy, jest w odpowiedniej kategorii. I, I właściwie no to wszystko. Trzeba tylko określić licencję, na jakiej ma być zamieszczona. Zdaje się, są dwie dopuszczalne tylko, takie jak Wikimedia Commons. Eee, Już patrzę. Mm. creative commons uznania autorstwa na tych samych warunkach albo creative commons uznania autorstwa no właśnie i eee, jeszcze bo, dodatkowo no, trzeba pamiętać o tym że zdjęcie nie może być mniejsze niż rozmiary określone w regulaminie tak, minimum 5000 pikseli suma, suma, suma suma dwóch prostopadłych boków przy czym ten krótszy bok nie może być mniejszy niż 1500 pikseli no i oczywiście brak znaków wodnych, ramek sztucznych ozdób i, i tak dalej. No, wyjątkiem jest tylko opisanie zdjęcia w, ex, w EXIF-ie tak zwanym, czyli w takim pliku, który znajduje się razem ze zdjęciem, w którym są różne dane informujące o tym, jaki był, jaka była migawka, jaka przysłona, jak, jaka czułość. I też czasem tam w exif znajduje się lokalizacja tego fotografowania. I tam też zdaje się można podać autorstwo w takim EXIFie, chociaż ja nie próbowałem tego, bo nie edytowałem tych, tego pliku EXIF. No w każdym razie naprawdę bardzo przyjemne moje doświadczenie z zamieszczenia tego jednego zdjęcia na razie. Pozostałe może uda mi się zrobić podczas wycieczki do Campinosu gdzie wybieram się może w przyszłym tygodniu. I, e, I zachęcam gorąco do tego, żeby zajrzeć na stronę konkursu wiki, e, wiki przyrodę.pl. Dobrze pamiętam Wojtku wikiprzyroda.pl wikiprzyroda.pl. No dobrze, no to zobaczymy, będziemy śledzić efekty konkursu. Konkurs trwa do 30. maja, 31 maja 2015 roku. Potem już tylko będzie. E, śledzenie i wyniki tego konkursu. Będziemy je śledzić oczywiście. O, widzę, że na hangoucie tutaj się pojawia obrazki, które, które dotyczą dokładnie tego, o czym mówimy, bo Michał nam dzisiaj pomaga i, i w jednym z okienek na hangoucie można obserwować to, o czym mówimy. To ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz się łączy z komórki i nadajemy audycję właściwie z komórki. A tutaj pod łazienkowską ulicą szpaler samochodów policyjnych, jakiś mecz chyba na stadionie Legii się odbywa, także takie różne dźwięki i, i trzaski i strzały to, to właśnie stąd. Nie otwieram celowo okna, żeby nas tutaj nie zagłuszyli, bo, bo kibice dosyć ostro tutaj się zachowywali i głośno, ale stoję z boku, jestem bezpieczny. Jakieś 40-50 samochodów policyjnych w tej chwili przyjeżdża koło mnie. To tak w ramach tego, gdzie się znajduje i jak to wygląda. Dobrze, kolejny temat, który dzisiaj mamy, to gdybyś Wojtku mógł przeczytać. Zamknęły notatki. <laughs> Przepraszam. Jak Deus, jak smaknij na konta uniwersalne. Konta uniwersalne, dokładnie. No właśnie, to właściwie dużo tych informacji z dzisiejszej tablicy ogłoszeń polskiej Wikipedii i właśnie informacja o tym, że działają już we wszystkich projektach Wikimedia siostrzanych i na Wikipedii konta uniwersalne, czyli niepowtarzalne dla różnych projektów. I co oczywiście powoduje, że nie ma problemu z tym, że nie wiem, chcemy założyć konto w jakimś, chcemy przejść na jakiś inny projekt i nagle okazuje się, że nasza nazwa użytkownika jest zajęta, co z kolei również jest krokiem w stronę na przykład globalnych preferencji, globalnej listy obserwowanych, no globalizacji całego wkładu w Wikimediach. No właśnie, to się, to się bardzo ładnie, wprawdzie dosyć powoli, ale systematycznie i do przodu zaczyna się to wszystko integrować i, i tworzyć taką jedną wspólną całość na razie. Myślę, że też zmiany wyglądu i te zmiany, o których rozmawialiśmy podczas wikimani w Londynie też nas czekają, chociaż to był winter, wszyscy się spodziewali, że, że, że na zimę już coś może będzie widać. Ale, ale na razie może to chodziło o tą zimę w tym roku na przykład, nie wiem jak to tam w tej chwili wygląda. W każdym razie te zmiany strukturalne też powodują, że te projekty chyba szybciej będą wprowadzane w życie. To jeśli chodzi o konta uniwersalne, a następny temat jaki mamy, bo nie pamiętam w tej chwili, tam nie, nie widzę tego przed sobą. Następnym tematem jest Wikimedia Central Europe Spring, czyli kolejny, kolejna odsłona akcji, która równolegle dzieje się z tygodniami tematycznymi, więc nawet, powstała nawet krótka sonda, krótkie głosowanie czy tygodnie tematyczne. Na czas akcji WMC nie należałoby zawiesić. Akurat kolejny etap akcji Wikimedia. Central and Eastern Europe, to jest opisywanie haseł dotyczących Polski i Rumunii. Akurat teraz padło na te dwa państwa, więc, więc koncentrujemy się na tematach polskich i rumuńskich. Czyli akurat dzisiaj zaczyna się właśnie edycja tych, tych tematów związanych z Polską A, i z tego, z, z tego co wiem i z tego co widzę, to, to tygodnie tematyczne zostały, zostały chwilowo zminimalizowane, bo rzeczywiście działo się tego dużo dzieje się tego dużo, jeżeli jednocześnie są tygodnie tematyczne w no jeżeli ktoś jeszcze chce, nie wiem, wziąć udział w akcji 100 Wiki Days, o której mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu, to nagle okazuje się, że nie wiemy za jaką inicjatywę się zabrać, nie wiadomo w co ręce włożyć. No właśnie, ale chyba więcej też dowiemy się za tydzień, bo umówiłem się z Kasią Krzewiną, czyli z Marychą80 na spotkanie na hangoutie właśnie tutaj, już mam nadzieję, w studio normalnie. No, no Kasia byłaby z kolei właśnie tutaj bardzo dobrą osobą do, no do opowiadania. Więc y, y, o tej akcji też opowiemy. I powiemy też o czymś jeszcze, co mi w tej chwili wyleciało z głowy, o czymś jeszcze mieliśmy z nią rozmawiać, chyba o tygodniach tematycznych właśnie, ale to, no to zaczekamy do przyszłego tygodnia, żeby tutaj... o podsumowaniu batuty. O, właśnie, podsumowanie batuty, bo tak, bo ta akcja się skończyła właśnie niedawno. O, batuta, tak. i I podobno dużo, du, duży odzew był w tym roku, także właśnie fajnie będzie bardzo widziałem. No to haseł z tego co widziałem wczoraj, rzuconego zestawienia to tam było 1200 kilkadziesiąt haseł wyznaczonych, wy, wyliczonych jako, jako poprawione w ramach akcji. No właśnie, ale szczegółowo o tym porozmawiamy za tydzień. Dzisiaj, z tego co pamiętam, zostały nam jeszcze statystyki kwietnia. Czy coś jeszcze, czy coś pominąłem w swojej pamięci? No. No nie, bo chyba sprawy konferencji w Gdańsku są, a widzę, że są przesunięte na przyszły tydzień. Tak, przesunąłem też, bo to też będzie można w przyszłym tygodniu omówić. Dzisiaj jeszcze właśnie powiemy o statystykach kwietniowych. Nie udało mi się zrobić screen, print screena z 30 kwietnia. Tobie Wojtku udało się zrobić taki, taki zrzut ekranu? Tak, udało mi się, ale będziemy pracować na tym twoim, ponieważ mam go gdzieś zapisanego na pendrive'ie. W tej chwili nie będę za dużo, za dużo czasu no tak. zmarny było szukać go, gdzie on jest. Ja nie sądzę, Natomiast... żeby tam się dużo różniło, bo ja zrobiłem ten print screen dzisiaj, a jest on z północy 2 maja, więc chyba dużo się nie zmieniło przez ten jeden Nie, dzień. w ogóle się nie, nie różni, jeżeli chodzi o Pozycji anatomii. No, mhm. no to oddaję Ci głos, w takim razie opowiedz. Tak, więc będziemy omawiać 10 najczęściej oglądanych artykułów w polskojęzycznej Wikipedii w miesiącu kwietniu. I na 10 pozycji jest artykuł. Stany Zjednoczone. O, to jakaś nowość. To nowość, tak. Do tej pory, jeżeli chodzi o artykuły o państwach, to głównie nasi czytelnicy interesowali się Polską. A w kwietniu do pierwszej dziesiątki weszły również Stany Zjednoczone. Takie było zainteresowanie. Na dziewiątym miejscu widzę Pawła Kukiza. Paweł Piotr Kukiz, polski wokalista, również kandydat w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Ciągle jeszcze bardziej wokalista niż polityk, tak? Z tego wniosek. Na razie jeszcze bardziej wokalista niż polityk, ale widać, że Użytkownicy internetu chcą się czegoś więcej dowiedzieć na temat jego osoby. I właśnie w Wikipedii takich informacji szukają. Na miejscu ósmym Jan Paweł II. Tutaj okolicznością, która zwiększa oglądalność jest rocznica śmierci, która była 2 kwietnia, dziesiąta okrągła rocznica. I stąd właśnie 2 kwietnia był taki i w okolicach tego dnia wzrost wejść na biogram papieża. Siódme miejsce to Potwór Ness. I tutaj związ... związane z akcją Googleową, gdzie, gdzie któregoś dnia pojawił się Google Doodle właśnie związany z potworem z Loch Ness. Z rocznicą bodajże pierwszego jego zaobserwowania. Tak, były, była taka akcja Googlea. To był rocznica konkretnie jakiegoś artykułu, nawet w naszym polskojęzycznym artykule nie ma wspomnianej tej daty kwietniowej ale chodziło o, o rocznicę, kiedy zostało opublikowane w prasie jedno ze zdjęć, to najwyraźniejsze. No i kolejny raz się przekonujemy, że właśnie ten doodle googlowski, czyli taki obrazek na stronie wyszukiwarki Google, na głównej stronie wyszukiwarki, bardzo wpływa na poszukiwania internautów, przynajmniej w Polsce. Nie wiem, jak to za granicą wygląda, ale u nas... No, nie oszukujmy się, najpopularniejsza wyszukiwarka świata musi wpływać na wszystko, co pojawia się na jej stronie głównej, która poza poza dudlami jest dosyć ascetyczna. No, bardzo ascetyczna, bo tam właściwie nic więcej nie ma, poza oknem do wpisania chyba. Pełna ascedza, tak. Więc, więc jakikolwiek dudel to jest wielkie urozmaicenie. No i natychmiast wpływa na, na, na to, co co się dzieje tak, z tym, co w tym Dudlu się zamieści? No ciekawe, ciekawe, co, co, co będzie dalej. Czy ta strona będzie się wzbogacać, czy, czy właśnie będzie ciągle taka estetyczna i tylko od czasu do czasu jakieś, jakieś obrazki się będą pojawiały. To, to, to jest taka, taka opinia, którą nie wiem, ktoś, ktoś wyraził, że gdyby Dudle były codziennie, to one by po prostu cholernie ludziom spowszechniały. No tak, a to się pojawia no nie tylko... Nie mogłyby nie mieć takiego fajnego, e, takiego fajnego oddziaływania, jak mają. No ale ciągle mają właśnie, to jest, to jest ciekawe. Mają, ale one właśnie, właśnie dlatego, że się nie pojawiają codziennie. Pojawiają mm -hmm. się nie wiem, raz w tygodniu. W zależności od tego oczywiście, jakie święta i rocznice przypadają, jakie okrągłe rocznice, bo e, w Dudlach pojawiają się rocznice tylko dosyć bardzo okrągłe. E, ale one nie pojawiają się codziennie. Pojawiają się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, kilka razy na dwa tygodnie. Mhm, mm mhm. Mm to było które miejsce na naszej liście? Potwór nas był na miejscu siódmym. Aha. I przechodzimy dalej. A dalej jest to, o czym już mówiliśmy w kilku ostatnich miesiącach. Mianowicie duży sukces w Polsce odnosi turecki serial telewizyjny Wspaniałe Stulecie. Pojawił się w serial Wspaniałe Stulecie oraz jego bohater Sulejman Wspaniały w zeszłych miesiącach styczniu, lutym, marcu, kwietniu. Cztery, no to już czwarty miesiąc. Wspaniałe Stulecie na miejscu szóstym w kwietniu, Sulejman Wspaniały na miejscu piątym. No, serial ten można obejrzeć za darmo wchodząc po prostu na stronę telewizji polskiej i być może to, że jest udostępniony legalnie i za darmo, no to może to wpływać na na, na ten wynik, bo chyba niezbyt wiele jest takich zagranicznych seriali udostępnianych za darmo na, na stronach internetowych. Chociaż ostatnio House of Cards widziałem, że e, też jest bezpłatnie udostępniony nie wiem przez kogo, w każdym razie też zupełnie bezpłatnie można sobie obejrzeć, bezpośrednio ze strony internetowej. Serial, który cieszy się wielką popularnością w Polsce, zaskakującą dla amerykańskich wydawców tego filmu. Wiesz z swego czasu zupełnie legalnie, zupełnie za darmo zespół filmowy Kadr umieścił w YouTubie kilkadziesiąt filmów swojej produkcji i, i, i to też jest taki, taki fajny znak, fajny symbol tego, że, że, że nawet rzeczy, rzeczy powiedzmy typowo postrzegane jako Własność telewizji czy, czy, czy, czy własność firm kinematograficznych pojawiają się legalnie publikowane przez właścicieli na YouTube. A czy to tam nie było przypadkiem tak, że firma Google właśnie zabiegała, czy YouTube zabiegał o to, żeby właśnie te filmy tam umieścić i jakoś nie dofinansował renowacji tych filmów czy, czy digitalizacji? O ile dobrze pamiętam, to te filmy są w wersji oryginalnej, w wersji nieodświeżonej. To raczej jedna ze stacji telewizyjnych, e, polskich komercyjnych e, zajmuje się renowacją filmów e, no, w sposób taki niezależny, zbierając środki, m.in. przeznaczając część środków z reklam. E, I nie wiem rzeczywiście, o ile była to inicjatywa kadrowa, a o ile inicjatywa wspierana przez Google. No, de facto, faktem e, za darmo w dowolnej porze, tak, tak nie korzystając tak, mm -hmm. z serwisów o szemranej legalności, e, można sobie obejrzeć klasykę polskiej kinematografii. No rewelacyjne. Rzeczywiście tam jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tych filmów. Są też tematycznie powybierane. Jak ostatnio sprawdzamy, to było 80, ale to było dosyć za Są fragmenty też ciekawe, powybierane z różnych filmów. I to chyba nie tylko kadr idzie w tą stronę. No także należy się chyba tylko cieszyć, że, że ktoś o tym myśli, żeby te archiwa uwalniać, no bo w Konstytucji mamy zapisany dostęp do kultury i, i nawet jeśli, jeśli to się nie opłaca wydawcom, no to tego dostępu powinniśmy, powinniśmy mieć ten dostęp, prawda? Nawet jeśli się nie opłaca wydawcy, bo to, to nie jest argument za tym, żeby nie udostępniać dzieł, które no, tworzą naszą kulturę. Znaczy w, to, to nie jest udostępnianie dzieł kultury, dzień, dzieł, dzieł sztuki. Nie powinno podlegać rachunkowi ekonomicznemu, tylko powinno podlegać no, misji takich instytucji. No dokładnie, dokładnie. To było które miejsce? Czwarte? To było miejsce szóste i szóste. piąte. Mhm. Na pewno ten serial i Sultan Sulejman będą bardzo wysoko w zestawieniu rocznym. Podobnie zresztą jak artykuł Polska, który w kwietniu upasował się na czwartym miejscu. Jak zwykle popularny. Natomiast trzecie miejsce jest dla mnie zaskoczeniem Maria Medycejska, królowa Francji i w, analizując e, statystyki oglądalności, e, e, myślę raczej, że tutaj jakiś, jakiś automat, jakiś bot wszedł, ponieważ to jest e, niemalże 200 tysięcy wejść w bardzo krótkim okresie czasu. Wojtkula, czy to nie było przypadkiem w okolicach 26 kwietnia? Nie, to było już wcześniej e, i wiem dlatego, że 26 kwietnia nie umieszczałem marii Medycyjskiej. W rocznicach na stronie głównej. No bo... e... okrągła. Znaczy nie, okrągła była. Była okrągła, ale nigdzie nie, nie pojawiało się to ani na naszej stronie głównej, ani w żadnych innych serwisach. E... Natomiast był e... duży pik w innym kwietniowym dniu wcześniej. No ale tutaj ja... jakiś. pod jakiś automat. Mhm coś to tak wygenerowało. No może, może niekoniecznie, dlatego, że już parę razy mieliśmy też takie wątpliwości, skąd to się coś tam wzięło i nasi słuchacze nam podpowiada podpowiadali czasem yy, skąd to się wzięło więc liczymy i tym razem jeśli ktoś ma pomysł to zapraszam na stronę notatek yy, do audycji tam można komentować, każdy kto wejdzie na tą stronę może od razu komentować yy, strona znajduje się na, yy, pod adresem nowiny.podcasty.info notatki bardzo prosimy o sugestie, jeśli komuś przyszło coś do głowy, co to mogło być skąd się wziął taki skok w wyświetleniach właśnie tego hasła tego artykułu, to będziemy wdzięczni to na trzecie przechodzimy mhm. dalej. drugie miejsce Władysław Bartoszewski polski historyk, publicysta dziennikarz, weteran powstania warszawskiego zmarł 24 kwietnia i jego osoba wzbudza bardzo duże zainteresowanie w internecie i mamy tego oddźwięk właśnie analizując statystyki. I miejsce pierwsze? I miejsce pierwsze... Eee. Auschwitz Birkenau. No właśnie, to, to, to chyba ze też ze zakończenie. Z niemieckich nazistarskich obozów koncentracyjnych. E, myślę, że tutaj to ma jakiś związek e, z, m, no z jakimiś e, 70, 70. rocznicą wyzwolenia Auschwitz. Prawdopodobnie i też pewnie z tymi błędami, które pojawiają się na całym świecie dotyczącymi polskich obozów śmierci i, i takim ich opisaniem. Wiem, że zdaje się, szef FBI popełnił taką gafę I, i w kilku innych miejscach też ona się powtórzyła w ostatnim czasie. To plaga, z którą trudno walczyć, a być może... Takie głośne, nagłaśnianie tych, tych tematów powoduje, że właśnie internauci chcą się dowiedzieć czegoś więcej o, o tym. Przepraszam, tak, z pewnością te tematy były nagłośniane w kwietniu i miało to jakiś wpływ na to, że internauci no, stwierdzili, że mało wiedzą na ten temat i chcą swoją wiedzę poszerzyć. No, fantastycznie jest. To, żeby to chyba że FBI była była nie, niefortunna bardzo. Tak, tak, i to wyjście z tej, no ale to nie jesteśmy od tego, żeby to komentować. W każdym razie, w każdym razie statystyki wyglądają dość ciekawie. Znowu można się dużo dowiedzieć no, takich rzeczy na temat naszych polskojęzycznych wikipedii, znaczy użytkowników wikipedii. No i bardzo ci dziękuję Wojtku za, za przygotowane to zestawienie. To ciekawe hmm. wiadomości, serwisy, serwisy newsowe podają na przykład, że kilku rosyjskich motocyklistów w tym jeden deklarujący przynależność do nocnych wilków, to kolejny taki ostry temat ostatnio, zwiedziło w tym tygodniu były niemiecki obóz koncentracyjny. No, oni tam się odgrażali, że wiadą tak czy siak i że, i że to najwyżej zdadzą relacje dopiero po fakcie, żeby, żeby nie dać się złapać. No. No, ciekawe, jak to się, jak to się rozwinie, jak to się rozstrzygnie i czy to wpłynie na statystyki w maju. No dobrze, to chyba wszystko już w takim razie. Czy jeszcze jakiś temat macie do omówienia? Wojtku? Nie, nie, nie. nie. No to fajnie. To dziękuję Wam za ten udział w takiej jakoś zaimprowizowanej audycji nowiny WikiRadia. Był z nami Wojciech Będzich z Gdańska. Dziękuję Ci Wojtku. Dziękuję bardzo. I Wojciech Tadeusz, mężyk ze Śląska. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.